Narcyzm, tak? Narcyzm to w moim, w moim przypadku może kiedyś był, tak? Może kiedyś uważałem się za takiego, za takiego wiecie co, ego wybujałe, co ja nie mam, jaki tego. Znaczy ja już chyba nigdy tak nie uważałem, że dla mnie było ważne, co ja nie mam. Tam ja sobie oczywiście tam się pochwalę, że coś tam mam. Słuchaj, ja kupiłem sobie to tam, to tam nie. Ale ja nie jestem taki, wiecie co, że. Ja nie lubię się nad tym chwalić, co mam, tak? Ja uważam, że nawet a pochwaliłeś się, nie tam nie nie. po co będę się chwalił, tak? Ja uważam, że, wiecie, co, nie że mi się to należy czy coś, tak? Tylko ja to dam w razie kiedyś, jak tego to dobrej osobie, tak? Żeby dobra osoba, tym, tym się tylko opiekowała, miała to, nie? Korzystała z tego jak najlepiej. A narcyzm to jest coś takiego, wiecie co, że ja, ja jestem najlepszy, ja jestem nie wiadomo jaki gościu, tak. Ja zawsze mówię, jak nawet coś robię, czy przy komputerze, tego, a mówię, ktoś mnie tam mówi, ale jesteś dobry, nie, czy coś tam tego. Mówię, mówię zawsze, są lepsi. Są lepsi, nie. Ja zawsze tak mówię, ja nigdy do siebie nie miałem takiego poczucia, yy, wiecie co, że ja, co, ja jestem ważny, ja coś tam, nie. Yy, takiego podejścia właśnie samo, samozachwalstwa, nie? Samozachwalanie takie. Wychwalanie siebie, co ja tam, co ja tam nie mam, nie. Co z tego, że ja. Ja mówię, co z tego, że ja mam, tak? Tak jak ja na przykład teraz zacząłem jakiś czas tam się smucić, tak? Co z tego, że ja to mam wszystko? Co z tego? Jak ja nie mam swego życia, tak? Nie mam swego życia, nie mam yy, prawdziwego takiego życia, tak? Więc mi to nie jest potrzebne, tak? W sensie, wiecie co, że mogę mieć cuda, nie wiadomo co mam. Dobra, mam tego sprzętu w brud, ale co mi z tego? Co mi z tego? Mam tego sprzętu, mam tego tych yy, narzędzi, tych wszystkich yy, tych, tych wszystkich yy, gier, tego wszystkiego, tak? Co korzystam, ale co z tego? Co z tego, jak nie mam jednego? Nie mam tej miłości, nie mam tego kogoś przy sobie, tak? To co mi po tym? Co mi po tym, że ja to wszystko mam? Ja rok temu, jeśli rok temu się liczy właśnie, co mówiłem, co, co będę się, co nie chciałem tej konsoli, tej PS5, mówię, nie będę kupywał, nie? Bo mówię, mi to starczy. Ja nie potrzebuję, mówię. Nie? Ja w ogóle nie że sknerstwo, że ja coś w świecie co że sknerstwo, bo ktoś zaraz powie, że sknerstwo, tak, a co nic nie chcesz kupić, tego, mi to nie jest potrzebne. Ja już mam tyle, że mi starczy. Że, mi nie po... że ja nie potrzebuję, tak, że yy, w momencie, kiedy ja powiedziałem, że ja już nie chcę, że ja już mam i starczy. starczy mi tyle, co ja tam mam. I ja więcej nie potrzebuję, tak. I nie wychwalam się, że ja nie wiadomo, co ja tam mam i że mi jest to tak potrzebne, że tego, tak? Bo ja naprawdę czasem nawet nie używam. Czasem tego wszystkiego nie używam, tak? Czasem mam kompletnie to... Jest to jest, tak? Jest to używasz, tak? Nie byłoby, to byś nie używał, nie? A co ty tam nie masz? Co ty tam tego... Dobra, mam to wszystko, ale co mi z tego, tak? Ja właśnie zaczynam dostrzegać to, co co z tego, że ja mam to wszystko, tak? Ten fakt. Co z tego, że ja mam to wszystko, jak ja praktycznie niczego nie mam. Swego życia, tak? Rodziny. Tych spraw takich ogólnych, tak? Tych takich ważnych spraw. Niż, niż to, że ja mam... Yy kupę zdjęć, kupę wszystkiego, kupę sprzętu, wszystkiego totalnie. O, czego ja nie mam? Taki ładny kwiat, a ja mam sobie to kupiłam, to kupiłam, to kupiłam, nie? Moja mama też takich nie lubi, takich osób, tak? Bo uważam, że tacy ludzie to są wiecie co, wy... nie wiem, no, mają po prostu, tak jakby są na innej planecie, tak? Są... O... są tak jakby mówiąc te słowa są tak jakby, nie wiem, oderwani od rzeczywistości to się mówi tak tacy ludzie, tak czego ja nie mam, no ja sobie to kupiłam to kupiłam, a to miałam, a to miałam a to tak co to co to ci daje, że ty to masz co ci to daje, że ty to masz co ci to daje, że ty się chwalisz, że o, ja, ja to kupiłam, to kupiłam, to kupiłam. Ja się, dlatego ja się nie lubię chwalić. Ja się nie lubię chwalić, bo dla mnie to nie ma wartości, nie ma, nie jest to dla mnie ważne. Tak? Ja chcę sobie na przykład kupić tego Sinet no to tam kupię, bo chciałem sobie pograć w to, korzystać z tego, tak, no to sobie kupię, nie? Ale nie, wiecie co, nie jestem taki, żebym ja się jakoś wychwalał tym, że, że o jeny, czego ja nie mam słuchaj, to, to Dobra, wśród kolegów to ja tam się na przykład po... wychwalę, tak? Pochwalę się tam, że mam to, tak, ale nie jestem za tym, żeby się chwalić. Ja nawet mówię, ja kiedyś jakby ja jakąś tam grę, tak? No mi się pasowało, mówię, weź Darek, może to, może tobie się będzie podobać, czy coś takiego. Mówię, mi nie pasuje ona, nie? Czasem mówię, coś za to weźmiesz, czy coś takiego, nie? Bo naprawdę, ja nie jestem typą bab... takiego takiego przechwalonego gościa, który tylko się chwali, o, ale czego ja nie mam? O, wczoraj nieba go tego, ja nie jestem z takich. Niestety, ja jestem z takich bardziej takich skrytych, bardziej takich, wiecie co, że nie zależy mi, tak? Kiedyś mi zależało, wiecie, bo człowiek był młody, to zależało, tak? Zależało na tym wszystkim, żeby to mieć. Ale jak w pewnym momencie już dojrzysz do, dojdziesz do takiego wieku, tak? Widząc jaki ten świat jest. Co co jak do, do, co do czego prowadzi, tak? Jak oni, e, że nie potrafią się ze sobą zgodzić, tak? o jakie cuda ja nie mam, bo coś tam, nie? Bo są tacy ludzie, nie? No to ja nie jestem za tego typu ludźmi, bo sam taki nie jestem. I wiecie co? Moim zdaniem ten Kamili, ten dzieciak, to on będzie właśnie takim takim falcom, takim samo, samochwalcą, tak, samo zachwyć taki, nie? To będzie bardziej taki dzieciak. Tak mi się zdaje, że a co, ja nie mogę, co ja nie mam, nie? Czy coś takiego. Ja on, jak on ma już takie postępowanie, nie? Co nie mogę, co mi się nie należy albo coś takiego, no to on będzie taki, tak? Bo wiecie co? To nie jest ważne, co masz ile masz, dla mnie też nie jest ważne ile ja mam bo dla mnie już to wiecie co, dla mnie coś innego jest ważne, coś innego yy, ważne jest to właśnie, że mam tą rodzinę że mam tatę tak, znaczy on też się wkurzał bo ciągle musi mi kupywać, nie wiadomo co, tak, mówił mógłbyś już skończyć, nie, albo coś tam, nie bo wiadomo, nie, ale co ja mam robić, tak co ja mam robić w tym życiu nie mówię, żebym się tam jakoś tłumaczył, tak? Ale co ja mam robić, kuźwa, jak nie mam co robić, tak? Gdzie pójdę? Więc jestem w takim... w takim czasie, gdzie... gdzie nie ma co, tak? Nie mam co. Mam on weź sobie kup to, tamto, tamto, tego, nie? Jak potrzebujesz, czy... Jak potrzebujesz, tak? Ale nie żeby się wychwalać, tak na przykład, jak... Mo... Mojego taty siostra, że wychwala się, co ona nie ma, tak? Tacy ludzie, to są bałwochwalcami, takimi, wiecie co? Czego ja nie mam? Czego ja nie miałam? Ja, wiecie co, ja mam to wszystko, tak, ja rozumiem. Ja mam to też wszystko, dużo mam, ale ja nie jestem z tego zadowolony. Mi to tyłka lata, szczerze mówiąc. Czy ja to mam, czy nie. Ja już nie przykładam do tego takiej wagi, jak kiedyś, tak, że... Yy, przykładam jakąś tam wagę, bo chcę jeszcze trochę poużywać sobie to, tak, ale widząc, co się na świecie dzieje, jak jest, to sam się zastanawiam, Wiesz, są, czy to warto, tak. Dlatego jestem w takim w takim punkcie, jakim jestem, tak. I nie wiem, co będzie dalej, jak, jak to się wszystko potoczy. Ja w każdym razie nie wychwalam się, nie przechwalam się, czego ja nie mam. A ten dzieciak od Kamili, to rzeczywiście on może być bałwochwalcą, taką, tak, taką osobą, taką właśnie z taką osobą sama zachwytu, tak samo... sam, że po prostu czego ja nie mam, czego ja nie posiadam, on będzie się tak wychwalał tego, nie? Bo to idzie w Kamilusie. Kamilusia też jest taka o, o, dama, czego ona nie ma? Nie? Czego ona nie ma? I co z tego? Czego ona nie ma? Tylko to nie jest ważne mieć, tylko być. I zrozumcie, wiecie co? Mieć nie jest aż tak ważne, jak być. Jak dać człowiekowi, drugiemu. Yy, też nie za dużo dawać, bo też może być właśnie takim bałwochwaltą, tak jak on mówi. nie Takim właśnie samozachwytem. Samo taką osobą, co... Wszystko dostanie i będzie po prostu pyszna, tak? Czego ja nie mam? Czego ja nie dostanę? A jak czegoś nie dostanie, to później agresją wybuchnie, że co, ja tego nie dostanę, nie? Nie stać cię, to nie dostaniesz, to nie kupujesz, do to... kicha tam. Nie, ja już też mi inaczej myślę. Dla mnie szczęście nie jest ważne, wiecie co, ja? ja chyba ostatni rok mam komputer i i wiecie co, ja już, ja już też nie chcę, tak? Ja uważam, że, że to i tak, wiecie co, ja już też długo długo w tym siedziałem, tak? Długo siedzę i tak dalej. I trzeba trochę inne te życie prowadzić. Ja mogę sobie jeszcze posiedzieć tam, poużywać tego. Nie mówię, żebym musiał z tego rezygnować, tak? Czy coś. Ale jest coś innego ważne, tak? Coś innego jest już dla mnie ważne i... Tylko mówię, ja chcę się trzymać z dobrymi ludźmi, nie z takimi, wiecie co, dumnymi ludźmi, którzy nikogo nie zaczynają, niczego nie potrzebują, nikogo nie potrzebują, tak. Bo on wszystko ma. Ja wcale tak nie uważam, że nikogo nie potrzebuję, bo ja będę potrzebować, będę potrzebować, chociażby dlatego, że, żeby później sobie w tym życiu poradzić, żeby nie być samemu, tak. Będę kogoś już potrzebować na pewno to jestem przekonany, że będę musiał kogoś potrzebować, będę kogoś potrzebował, tak. Z przyczyny takiej, żeby nawet móc funkcjonować, móc żyć dalej, tak. Mimo tego, że tata tam odejdzie, mama może sama zostanie. Daj Boże, że niech też żyje jak najdłużej. Tata też niech żyje jak najdłużej, chociaż wiem, że to że czas się kończy, że to jest, już po prostu mówię, że to jest parę latek i wcześniej I trzeba będzie się pożegnać. Ja nie wiem, jak mama to przeżyje, tak? Jaki to wtedy będzie ból, tak? Bo... Nie wyobrażam sobie tego, nie? Nie wyobrażam sobie tego, jak ona będzie cierpieć Ja owszem, ja jestem, ale... Już na samą myśl to mnie biorą takie właśnie myśli, że, że będzie miała naprawdę ciężko, będzie, będzie naprawdę płakać. Nie. Chociaż, chociaż to nie wiesz kiedy się zdarzy, ale jak się zdarzy będzie ból, będzie po prostu wiecie co totalny upadek. Ja nie wiem, jak ona sobie poradzi, żeby się tylko nie załamała wtedy. Ja to tam dupa to... Co? Chciałbym dużo rzeczy w swoim życiu, bo nie chciałbym takiego życia, jakie prowadzę. Chciałbym takiego lepszego życia, tak, ułożonego życia, że, że po prostu... I może później bym wziął mamę do siebie, nie wiem. Ale... Wiem, że będzie mamie ciężko. Że będzie ją bardzo męczyć to wszystko. tak. Jak się kiedyś to zdarzy. Tak? Oby, oby się nie zdarzyło być wcześnie, bo... Współczuję jej, naprawdę. Współczuję jej to, bo przecież tyle lat z nim jest, się kochają, żyją ze sobą, tak, no się opiekują, chociaż ja już też niczego nie chcę. Uważam, że to jest już w pewnym sensie zbędne, w pewnym sensie mniej potrzebne, no od czasu do czasu jeszcze tam użyję tam jakieś gierki czy piłki czy coś tam, bo sobie przypomnę, nie, no mam piłkę, to tam sobie jeszcze trochę zagram, tak. Ale nie jest to moim, wiecie co, priorytetem, nie jest to moim już nie jest to moim tym życiem, co kiedyś prowadziłem. I teraz chcę, wiecie co, teraz bym chciał, bo wiem, że będzie mi ciężko, będzie mi bardzo, bardzo ciężko rozpocząć ten inny etap w swoim nie. życiu i nie wiem. Nie wiem, czy ja dam radę, czy ja będę w stanie. Ale będzie ciężko, tak? Będzie ciężko, jak tata umrze że będzie ciężko. Także nie jestem człowiekiem samozachwytu, jak większość uważa, nie, czego ja nie mam, czego ja sobie nie kupiłam. Dumna, pyszna osoba, tak? No, bo takich ludzi nie lubię, tak? dlatego ja na przykład z Niemcami nie chcę się, się mieć nic wspólnego, nie mieć, chociaż jest ta siostra, i tak dalej, one nie są pyszni, oni są ciotka Bożena no to jest pyszna w sobie, tak, czego ja nie mam, jakie cuda ja nie mam, i co z tego, że ty to masz? Co z tego, że ty to masz? Jak ważne jest to, jaki jesteś dla innych. A nie, co ty tam masz. Ja mogę mieć, nie wiem, konia z kopytami, albo coś innego, nie wiem, kiełbasę, coś, nową wieżę stereo, czy coś, ale co to, co to znaczy, tak? Co to znaczy? Nic to nie znaczy. Tego tak, to są właśnie, to są ludzie są, są zachwytu tak jak on mówi, to są ludzie pyszni. Nie będę słuchać tego do końca, bo wiem sam, że ja taki nie jestem. Ja czasem oczywiście, no, słuchaj, no. Po, mama mówi mi sama, pochwal się tamtego, ale ja nie jestem taki, żeby się chwalić. Tak, Dobra, wyślę mu tam Słuchaj, kupiłem sobie tę grę, czy coś tam, super, tego, no dobra, nie. Ale mówię, jak będziesz chciał, to weźmiesz ode mnie, mówię, jak, jak mi się ona nie widzi, albo coś, albo będziesz chciał, to weź ode mnie, ja nie jestem świnia. A inny, to by post postąpił, wiecie, że ja ci nie dam, nie, no to jest tylko moje i cześć.